pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Ponownie witam i pozdrawiam wszystkich widzów telewizji trwami i słuchaczy Radia Maria. W naszym studio mam przyjemność przywitać pana doktora Sławomira Frontczaka. Doktor. Pana Sławomira Frontczaka, dyrektora y, i jednego z twórców Muzeum Katyńskiego w Warszawie na Sadybie. Szczęść. Ałtetru Jezus Chrystus. Maria Semper Virgo. I pana profesora Józefa Szaniawskiego może dopowiem tyle jednego no, między innymi wykładowcę Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Szczęść bardzo, że dobry wieczór Państwu. Yy, okazja naszego spotkania jest jasna. Dzisiaj mija 90 lat od odzyskania przez Polskę niepodległości. 11 listopada 1918 roku. Ale może chciałbym zacząć naszą rozmowę od yy, pytania jak w ogóle doszło do 11 listopada? A to pytanie stawiam celowo, żebyśmy jakoś może troszeczkę rozszerzyli takie wąskie wyobrażenie, że oto nic się nie działo. Nagle nadszedł 11 listopada, przyjechał na kasztance Józef Piłsudski i odzyskaliśmy niepodległość. To na pewno nie było takie proste, ale właśnie... Jak to było? Na pewno nie przyjechał na kasztance, a przyjechał pociągiem, ale to zupełnie inne opowiadanie. Natomiast generalnie rzeczywiście, gdybyśmy się przenieśli od 90 lat, to y, ta y, niepodległość tak oczekiwana, bo to przecież praktycznie 123 lata, my tak mówimy potocznie, ale to tak naprawdę 201 lat zniewolenia, y, y, y, a już bezpośredniego władztwa zaborczego 123 lata. I Dla ówczesnych stała się zupełnie niespodziewanie, bo trzeba pamiętać, że po klęsce powstania styczniowego ten maraz, w którym powolnie, powolnie zapada społeczność polska, czyni, iż dla wielu, wielu w latach 70., 80., a nawet 90. wieku XIX odzyskanie niepodległości nie było czymś tak oczywistym, powiedzmy sobie szczerze. E, trzeba pamiętać, że powstanie styczniowe o którym też tak nie do końca pamiętamy kosztowało, gdyby zliczyć wszystkie wszystkie e, i, zsyłki, i i represje bezpośrednie właśnie co setnego obywatela e, e, wy, oczywiście wyniszczyło e, elitę intelektualną to jest zrozumiałe, wyniszczyło młodzież tak potrzebną e, dodatkowo jeszcze uszyplaną przez, e, przez emigrację e, a do tego jeszcze trzeba pamiętać, że na tym gorowała Taka inicjatywa bardzo niebezpieczna, pozytywistycznego dorabiania się, prawda? ponieważ wydawało się wielu, że nie ma możliwości odzyskania niepodległości, więc trzeba po prostu walczyć z zaborcą, wchodząc w żyły. Ekonomiki no, nie, niekiedy zapomina o tym wchodzeniu w żyły, dorabiając się niekiedy, jak wspomina to wielu pamiętnikarzy, tak po kupiecku bardzo. Także to nie była taka rzeczywistość jasna przed wybuchem I wojny światowej. Wręcz trzeba podkreślić, tak wielu ludzi w ogóle nie, nie, nie wierzyło, że, że te finis Polonie to jest tylko hasło, które może się jednak y, y, przestać w pewnym momencie być tylko hasłem i do tego wielkiego wybuchu niepodległości dojdzie. Pan dyrektor wymienił to hasło, to zawołanie właściwie, finis polonie, czyli koniec Polski. Warto przypomnieć, że przypisywane jest to e, naczelnikowi Tadeuszowi Kościuszce, który ranny pod Maciejowicami spadając z konia miał rzekomo wykrzyknąć finis polonie. E, ale trzeba trzeba tutaj sprecyzować, bardzo dobrze tutaj pan dyrektor powiedział, że to nie jest tak jak słyszymy dzisiaj, i czytamy w gazetach, słyszymy w mediach, że 123 lata Polska była pozbawiona niepodległości. To było dużo, dużo więcej. O to trzeba liczyć właściwie tak. 123 lata to jest od trzeciego rozbioru Polski w 1795. Tak Ale od pierwszego rozbioru Polski, to już jest 146 lat, a od Sejmu Niemego, kiedy Polska została pozbawiona suwerenności jako państwo, na rzecz Rosji, cara Piotra I i jego następców, to od sejmu niemego minęło 201 lat od roku 1717 roku. E, także to był okres bardzo, bardzo długi. To było minimum sześć. Może osiem, a może nawet dziesięć pokoleń Polaków, które było przyzwyczajone do tego, że niepodległość i suwerenność to są rzeczy zupełnie abstrakcyjne. Co więcej, trzeba powiedzieć, wtedy w 1918 roku Polska odrodziła się też nie tak nagle, ale to był cały proces. W momencie wybuchu pierwszej wojny światowej nie tylko trzej zaborcy, przede wszystkim Rosja i Niemcy, ale także Austria, nie chcieli niepodległości Polski w sposób zdecydowany. W ogóle nie wyobrażali sobie jakikolwiek niepodległości Polski. Ale niepodległości Polski nie chcieli także politycy francuscy i brytyjscy. Anglia i Francja też nie chciały niepodległości. Włochy też. Po prostu Polska nie istniała na mapie politycznej świata i Europy i wszyscy z tym się pogodzili łącznie z ogromną większością Polaków. I to określenie finis polonie wydawało się, że jest na... Wiele wieków, no, na dwa wieki tak się rzeczywiście stało. Tutaj wiek dwudziesty, który nastał w swoich początkach już po powstaniu styczniowo, tutaj panowie wspomnieli o tym marazmie, tej niechęci, a z drugiej strony jakieś można powiedzieć elity, elity społeczeństwa gdzieś widziały ten byt u boku, mocarstwa, Tym bardziej, że wielu, jak tutaj pan dyrektor wspomniał, miało interesy w Rosji, bo się dorabiali, bo były handle, bo były różne inne sprawy i w pewnym momencie wizja jakiejś, jakiejś stanięcia przeciwko temu mocarstwu nagle zagrażała wielu interesom. Proszę ojca, gorzej wielu Polaków szło do służby wojskowej. I, I rzeczywiście my dzisiaj tak przychodzimy do porządku dziennego, nam się wydaje i, i dobrze, i szczycimy się tym, iż Polska nie dała się mimo tej długiej przecież i nieporównywalnej niekiedy w charakterze okupacji, nie dała się wynarodowić, nie dała się pozbawić tego nerwu intelektualnego, ale ten nerw istniał oczywiście w elitach. Słusznie to cię powiedział, bo przeciętny śmiertelnik, Przechodził do porządku dziennego, nawet jeżeli władał e, tylko i wyłącznie języ językiem rodzimym, to bardzo często nie pamiętał o tym, że ta wielka Polska kiedyś istniała. I to jest e, niebywała sprawa. E, wielu ludzi zresztą powoli zapominało mówić poprawnie po polsku. Ci, którzy wyjeżdżali w tak zwanych interesach, bo my patrzymy na robienie karier tak troszeczkę pod kątem e, wokulskiego, takich wokulskich, było owszem wielu, ale też i Wokulskich. było również wielu, jak się pojedzie na kresy dalekie Imperium Carskiego, gdzie trafiali różnymi kanałami polscy przedsiębiorcy, inżynierowie, to oni tam daleko od kraju, pozbawieni niekiedy kontaktu intelektualnego z tym krajem, przechodzili na służbę pełną. I to jest to, o czym pamiętać trzeba. Na szczęście, jeżeli tylko można Dokonczę, jak to kiedyś ktoś napisał, nie chcieli tego modelu przyjmować wyrostkowie, w cudzysłowie oczywiście. I ci niepokorni wyrostkowie w kilkanaście lat po upadku powstania listopadowego, dla przykładu w Warszawie, pokazali taki mały ząbek, który później przełożył się, kiedy popatrzymy na kariery tych wyrostków, w cudzysłowie cały czas powiadam, to oni będą stanowili ten, ten nerw walki o niepodległość zwrócić uwagę na wyjątkowość położenia politycznego i geopolitycznego, nawet nie Polski, no bo Polski nie ma, tylko ziem niegdyś Rzeczypospolitej, oto w całej Europie nie ma takiej sytuacji, że jest jakieś państwo rozdzielone między trzy inne państwa i że właściwie są e, nawet nie trzy, tylko cztery organizmy państwowe e, z dawnego e, państwa polskiego. Bo jest tak, zabór rosyjski, zabór pruski-niemiecki, e, zabór austriacki i tym czwartym organizmem to są ziemie, e, które były w zaborze rosyjskim, ale nie wchodziły w skład Królesa Polskiego. Na przykład inna była sytuacja w Wilnie. Bo czy, czy, czy w Pińsku, czy w Brześciu, czy w Grodnie, niż na przykład w Kielcach, w Łodzi, czy w Warszawie. Także to były cztery różne organizmy gospodarcze, polityczne, administracyjne, prawne. To były I nie było innego państwa w Europie, które było w ten sposób podzielone. Owszem, były narody pozbawione niepodległości. Czesi, Słowacy, Węgrzy do pewnego stopnia, ale... Tak, ja, Finowie oczywiście, ale oni mieli jednego kupanta, jednego zaborca. A u nas była taka sytuacja, że było trzech zaborców i każdy pojedynczo był silniejszy od nas. Tak upadła Polska. Nie jest prawdą, trzeba to powiedzieć, może właśnie w tym miejscu do tej kamery tej, i tej telewizji, w której jesteśmy, w telewizji trwa, że nie jest prawdą, jak często piszą także jeszcze i dzisiaj historycy polscy, już mówiąc o historykach niemieckich, rosyjskich zwłaszcza, czy zachodnioeuropejskich. Nie jest prawdą, że Polska upadła dlatego, że miała zły system polityczny w XVIII wieku, że w Polsce była anarchia, że Polacy się między sobą kłócili. Tego typu argumenty są nieprawdziwe. Polska upadła na skutek przemocy z zewnątrz. Niemieckiej, austriackiej i pruskiej. I każdy z tych zaborców był pojedynczo od nas silniejszy, co dopiero od y, każdy z nich trzech. Systemy polityczne y, były niedoskonałe także w tych państwach, które dokonały rozbioru, nie mówiąc o y, Francji czy, czy, czy innych krajach. A y, politycy czy różne elity w innych państwach się też między sobą kłóciły, bo polityka na tym polega, że, że to jest spór. Dlatego Polska upadła na, y, w XVIII wieku na skutek przemocy z zewnątrz. I te słowa wiekopomnej pieśni, jeszcze wtedy, a nie hymnu, y jeszcze Polska nie zginęła, mówiło wprost, co nam obca przemoc wzięła. To była główna, zasadnicza przyczyna upadku niepodległości Polski w XVIII wieku. No tak, i te dziesięciolecia niewoli mijają, ale... Oprócz tego, o czym mówiliśmy, jakiegoś marazmu szerzącego się, tego wrastania nawet i jakiegoś tam robienia swoich interesów, no bo żyć trzeba jakoś było, to jednak był też taki widoczny trend, który wyrażał się chociażby w takiej modzie na wszelkie takie insygnia z zakazanymi prawda, polskimi znakami. Tak pan profesor ma tutaj przy, przy marynarce prawda, orzełka, to taki czas chyba po powstaniu styczniowym nastał, kiedy powszechnie jakoś tak skrywano się z, z tym, ale noszono, noszono takie, takie to byłoby, rzeczy. Byłoby, proszę Ojca, rewelacyjnie, gdybym to było możliwe i, i powszechnie. No Bogu dziękować przez sytuację. U poszczególnych zaborców też się czas czasem zmieniała. Natomiast niewątpliwie i do tego jeszcze raz tylko na koniec, jakby wrócę, nieprównywalna do dwóch pozostałych zaborów, czy też dwóch podzaborów, gdybyśmy Rosję w ten sposób traktowali, jak to zaproponował pan doktor, jest w zaborze rosyjskim. Bo trzeba pamiętać, że tak naprawdę jak to zebrała Panie Żbyta Kaczyńska swego czasu Taką wyliczankę Czego nie można było na przykład w Warszawie robić Czy w kongresówce, czy w ogóle pod w to Otóż nie można było się gromadzić Nie można robić było spotkań towarzyskich w domach Ba, nie można było bez władz carskich Organizować pogrzebów można było zorganizować pogrzeby, jeżeli były skontrolowane i zapłacić stosowną opłatę, wcale nie mało, bo to 60 rubli. Jeżeli będziemy pamiętać, że w latach 81 rubel to niezwykle przyzwoita dniówka, no to kogo można było, kogo, można było, kogo było stać na, na taki pogrzeb? Wszystko było pod kontrolem stróża, a nad tym wszystkim górowało jeszcze za tylko złe spojrzenie na ulicy w stronę żandarma w najlepszym wypadku groził policzek, a za większe uchybienie nie daj Bóg, jakaś wyjątkowa tylko iskierka buntu, no to oczywiście dziesiąty pawilon, to oczywiście represje. Trzeba pamiętać, o czym się bardzo dzisiaj, pan i pisze, że były ofiary śmiertelne. Były ofiary zarówno na terenie dziesiątego pawilonu, ale były też i ofiary na ulicach. No, i, setki, I setki tych, którzy za byle jakie przewinienie spotykał. o zaburze rosyjskim. rosyjskim cały czas. Także to nie było tak do końca wesoło. Te orzełki oczywiście one były I w domach kresowych, tam gdzie sytuacja Polaków była wyjątkowo, bo ten za kordonem, te ziemie polskie, które trafiły pod bezpośrednią direkt kontrolę władztwa były, były rzeczywiście trzymane. Tak za Gruzje, jak to mówią Rosjanie, to te orzełki były, były kościuszko chowany, były i nuty, była i muzyka, ale to wszystko odbywało się rzeczywiście nielegalnie. Nielegalnie wielkiej tajemnicy, prawda? Jest. Popatrzmy, że sytuacja międzynarodowa nabrzmiewa na początku XX wieku do tego stopnia, że wybucha ogólnoświatowy konflikt. Ja już pominę ten mechanizm tych, tych sojuszy tego, tego, tych tego, tego, i samego zamachu w Sarajewie, ale to tworzy dla Polski właściwie bardzo korzystną sytuację. Ale na kanwie tego, co panowie powiedzieli tutaj przed chwileczką, można chyba łatwiej zrozumieć, dlaczego tworzy się nagle tyle jakichś ośrodków autonomii czy, czy samorządu polskiego, oczywiście na początku przy, przy, za przyzwoleniem zaborców, którzy w ten sposób chcieli coś tam obiecać po to, żeby zyskać po prostu rekruta do armii. Tak, tak zdaje się można upraszczając to, to powiedzieć, prawda? No tak, dobrze, że ojciec to powiedział, bo zanim przejdziemy e, króciusieńko tylko do kwestii już jakby walki Polaków samych o Polskę, to trzeba pamiętać, że w tej najbardziej dramatycznej sytuacji znaleźli się ci, którzy bez własnego, e, własnego e, wyboru trafili do armii zaborczych, a to są setki tysięcy żołnierzy. Bo, jako poborowi. Jako poborowi. To jest w ogóle, i, I to w stosownym czasie p, powołanych pod broń. E, trzeba pamiętać, że były całe dywizje. Na przykład 75. Dywizja Rosyjska Sławna, w której służyli prawie sami Polacy. To samo w pułkach w Austrii i to samo w pułkach w Niemczech. A oprócz tego rzeczywiście, oprócz tego rzeczywiście wśród tych, którzy do, do armii nie trafili, zaczyna się, zaczyna się organizować chęć walki o Polskę w sposób zbrojny. Tak w ogóle nie nieprzyjmowana nie, nie przez dłuższy okres czasu prawda, metoda. Tak, trzeba powiedzieć, że Polacy byli traktowani przez wszystkich trzech zaborców jako ewidentnie mięso armatnie i biorąc pod uwagę liczebność Polaków, czterokrotnie większą wtedy niż Czechów, czterokrotnie większą niż Węgrów także, to, to, to było liczące się mięso armatnie i tym zaborcom o nic innego w gruncie rzeczy nie chodziło. Wszystkie obietnice, ogólnikowe zresztą, miały na celu pozyskanie, pozyskanie mniej więcej wierności tych szeregowych żołnierzy dla cesarza Franciszka Józefa I, Wilhelma II i cara Mikołaja II ale przy okazji e, e, można było, patrząc z punktu widzenia interesów zaborczych e, dodatkowo te mięs, mięsa armatnie jeszcze wyciągnąć, więc te e, hasła, które padają a dzisiaj przypominane zarówno ze strony rosyjskiej e, austriackiej czy niemieckiej e, idą w kierunku e, nie tyle e, pozwolenia na odtworzenie się państwa polskiego, tylko tyle ażeby wyciągnąć dodatkowo jeszcze siły, które wzmocnią potencjał militarny Militarne zresztą to było i drzewie i jest i teraz, prawda, który by ten po potencjał militarny armii zaborczych jeszcze... No tak, tak, bo my możemy słyszeć, że no, to, że Polska odzyskała niepodległość, to dzięki e, prawda, e, Austrii nie, e, i Prusom, które utworzyły te generalne gubernatorstwo, albo dzięki e, carowi Rosji, który jednak zluzował, a potem Lenin dał e, prawda, deklarację o tym, że musi być wolne państwo, ale to są wszystko, e, jak tutaj mówimy, no, na, nadinterpretacje faktów. Prawda? Daleko idące nadinterpretacje, oczywiście, że tak. E, Zatem tak, wybucha wojna, te deklaracje zaborców są, ponieważ, ale to ciekawe, to zauważmy taką prawidłowość, dopóki prawda, armia na przykład rosyjska gdzieś tam mocno się trzyma, car owszem jakiś tam daje ukaz, żeby projekt jakiejś autonomii zrobić, ale poseł, który go przedstawia, zostaje zdymisjonowany o niczym nie chcą słyszeć. W momencie, kiedy armia się wycofuje, mhm. prawda, Znowu zaborcy niemieccy i austriaccy swoich obietnic jakby nie chcą dotrzymać, ale to wszystko jest wykorzystane przez niektórych polskich polityków tak, żeby już nie było odwrotu w tej międzynarodowej świadomości od tego, że jednak chcąc, nie chcąc, coś, jakieś państwo polskie po wojnie powstać musi. To jest tak. Józef Piłsudski, bo nie w końcu padnie to nazwisko dzisiaj wieczorem, Józef Piłsudski był niewątpliwie jedynym polskim politykiem i prawdopodobnie, a właściwie można powiedzieć też chyba, że niewątpliwie w skali europejskiej jedynym politykiem, który przewidział przebieg pierwszej wojny światowej. Nie znamy żadnych dowodów, żeby ktokolwiek poza Piłsudskim przewidział, jak będzie przebiegała Kolejna y, kolejność y, kolejnych faz pierwszej wojny światowej. Piłsudski przewidział, że najpierw Niemcy i Austriacy, Austro-Węgry pobiją głównego zaborcę Polski, czyli Rosję, a potem sami zostaną pobici przez sojuszników Rosji carskiej, czyli przez Anglików i Francuzów przy prawdopodobnym udziale, włączeniu się do I wojny światowej w końcowej fazie Stanów Zjednoczonych. Piłsudski był e, wielkim wizjonerem politycznym, jak to nazywają Amerykanie, takich ludzi. I był wizjonerem także w sprawie niepodległości Polski. I znając, przewidując przebieg I wojny światowej, mógł podjąć wcześniej pewne działania. I trzeba powiedzieć wprost, on utworzył przy boku armii austro-węgierskiej Legiony, nie po to, żeby wspierać Franciszka Józefa I i Austro-Węgry, tylko po to, żeby wywalczyć niepodległość Polski. On tych Austriaków cały czas oszukiwał, tak jak oszukiwał wcześniej Rosjan. Piłsudski był konspiratorem właściwie od swoich lat chłopięcych od gimnazjum, kiedy oszukiwał rosyjskich e, nauczycieli zaborczych w gimnazjum Świętych Janów w Wilnie. I on cały czas uważał, że wroga Polski można oszukać, że nadrzędny cel, polska racja stanu, niepodległość Polski, wolność Polski pozwala na to, żeby oszukiwać wroga Ktokolwiek tym wrogiem będzie. I takim był Józef Piłsudski, tworząc w 1914 roku e, Legiony, wysyłając pierwszą kadrową, gdzie oni wiedzieli, że idą walczyć nie dla Austriaków i Niemców i Węgrów, tylko idą walczyć dla Polski i Polaków. I to była główna myśl strategiczna Piłsudskiego w latach 1914-18. I z tym wyruszył... 6 sierpnia 2014 roku na wojnę z Rosjanami, ale i z tym e, dał się aresztować Niemcom, kiedy odmówił przysięgi, kiedy Niemcy go zamknęli w więzieniu w twierdzy w Magdeburgu. A tu jest e, ważny dokument dotyczący tego, o czym tutaj Pan powiedział. E, mianowicie uchwała Sejmowego Koła Polskiego w Wiedniu, e, która e, wyszła z inicjatywy prezesa Koła Polskiego doktora Juliusza Leo, 16 sierpnia 1914 rok, w której tworzy się Naczelny Komitet Narodowy. W drugim punkcie przystępujemy do tworzenia dwóch Legionów Polskich. W trzecim punkcie dotychczasowe istniejące instytucje skarbowe zlewają się w jeden Polski Skarb Wojenny. To, to jest właśnie dokument, który, który obrazuje to jak Ten pierwszy moment formalnego tworzenia się Legionów, które później wejdą, wejdą w skład, najpierw będą przechodziły różne koleje losu, one pójdą do walki, ale koniec, już, prawda, na, na, na, na koniec to są te formacje, które... E, staną się zaczątkiem polskiej niepodległej armii. Jak już pokazujemy naszym słuchaczom i widzom, to chciałem pokazać dwie unikalne reprodukcje z 1918 roku. Otóż, proszę Państwa, pojęcie Polska walcząca, to nie jest... E, oczywiście wszyscy kojarzą to z II wojny światową. Ono się pojawiło już w I wojnie światowej. Tu mamy piękny plakat Polska walcząca i zmartwychwstała Bogdana Nowakowskiego. Proszę bardzo tu... Z prawej strony do kamery chciałem pokazać. Właściwie Polska walcząca jest martwych stała. Z drugiej strony jest e, znakomity obraz Jacka Malczewskiego, też z 1918 roku, który e, Malczeski Jacek Malczewski był skądinąd wielbicielem Piłsudskiego. E, to był największy polski filozof wśród malarzy, największy Mala śród filozofów i przedstawił Polskę, Polonię, jako e, młodą kobietę, e, tylko w bieliźnie, ale okryte, okrytą żołnierskim płaszczem, szynelem takim żołnierskim. Przez zwrócić uwagę, ona ma, odsłania czarny, żałobny welon, który symbolizuje e, jeszcze niewolę, okres zaborów, ale na, na głowie ma koronę, symbol niepodległej Polski, a z tyłu za nią odchodzi w kajdanach na, no na nogach, Niewola. I to jest e, najbardziej symboliczny obraz, jeśli idzie o Dzień Niepodległości Polski 11 listopada i 1918 roku. On jest też tak sygnowany na dole przez Jacka Malczewskiego. I to, jeżeli idzie o e, malarstwo, jeśli idzie o sztukę piękną, to jest obraz jak najbardziej związany z tym dniem, e, który tutaj e, dzisiaj omawiamy. I chciałem powiedzieć, że nikt tego obrazu dzisiaj w żadnej telewizji w żadnych mediach i w prasie nie wydrukował, to jest bardzo rzadki, unikalny obraz Jacka Malczewskiego, bardzo mało znany i warto go tutaj pokazać właśnie. Wracając do, do naszej dysputy, byłoby oczywiście pół biedy, gdyby Józef Piłsudski, konspirator w Maciejówce, wizjonera tylko, był głównym bohaterem walki o niepodległość. Sytuacja jest, jak to u nas bywa, niezwykle skomplikowana i u tegoż wielkiego konfliktu, bo ogólnie rzecz przedstawiając, w każdym zaborów ścierają się dwie koncepcje, aktywistyczna, pasywistyczna. Do tego dochodzi jeszcze cały konglomerat uwarunkowań politycznych, sięgający od narodowców po y, y, piłsudczyków w dzisiejszym tego słowa znaczeniu. I oczywiście ten konglomerat wykorzystują również zaborcy, bo trzeba pamiętać, że zaborcy doskonale orientowali się, jaka y, grupa. Ma jaki program i na jaki program można ewentualnie stawiać, więc my mówimy o Legionach Józefa Piłsudskiego, ponieważ przywykliśmy traktować to i słusznie, jako ten początek sukcesu, który zaowocuje 11 listopada, ale mnie niewątpliwie tej drogi w zasadzie są, tak to ładnie ktoś kiedyś powiedział, wszyscy, którzy weszli do przedziałów pociągu, dojechali do stacji Niepodległość, bo to jest i Legion Płaski w Rosji, który oczywiście nic nie znaczy w sensie militarnym, ale jest pewnym pokazaniem rosyjskiego wykorzystania, rosyjskiej, polskiej karty. To jest później no, przepiękna historia, bo trzeba tutaj uchylić czoła przed wielkością osób, które doprowadziły do tworzenia się w sumie, no niezorganizowanych czterech, ale w każdym razie dwóch, prawie jeden w stu procentach drugi w prawie stu procentach a cztery w jakiejś części korpusy polskie w Rosji, które ściągały w tej sytuacji dramatycznej dla Polaków w Rosji po rewolucji rosyjskiej do, do, do, do miejsc, z których mogli walczyć i przeciwko bolszewikom, walczyli też i przeciwko Niemcom, a w gruncie rzeczy mogli, mogli dojść do niepodległej Polski. I tu zresztą jest bardzo ciekawy pierwiastek, który też świadczy bardzo dobitnie o wizjonierstwie Józefa Piłsudskiego. Ja nie, używam się, nie, nie boję się używać tego sformułowania, bo trzeba pamiętać, że w podpędnym momencie część legionistów, przechodzi przez linię frontu i łączy się z tymi, którzy w początkach, kiedy tworzyły się polskie oddziały w Rosji w ogóle nie szły w jednym jakby pozornie kierunku. Także, no a później ten przecudowny, znowu trzeba użyć tego górnoletnego sformułowania, obraz, jakim jest Armia Błękitna we Francji, która dobrze, że się stała i, i dobrze, że została zorganizowana i dobrze, że przyjęła poza ochotnikami ze wszystkich możliwych stron, gdzie tylko emigracja polska funkcjonowała, ale i również jeńców z armii austriackiej i niemieckiej, którzy trafiali, o czym wspomnieliśmy, z direkt armii zaborczych w ręce aliantów, bo ta armia składająca się z tych wszystkich Polaków walczących o Polskę no w sposób po pierwsze raz bezpośrednio gwarantowała istnienie polskiej armii, prawda, czyli sprawy polskie na zachodzie, bo o tym nie można przychodzić do porządku dziennego. Ale oprócz tego w odpowiednim momencie wsparła borykającą się na frontach wojny polsko-bolszewickiej Armię Rodzimą. No to troszkę wybiegam w czasie, ale też o tym pamiętać trzeba. Także tu jest o, tych zresztą, dróg sporo. Zresztą dodajmy, że, że ciekawa jest sama droga Józefa Hallera do Francji, bo to jest porażka pod Kaniowem. A. To jest przedzieranie się przez Murmańsk gdzieś tam, po to, żeby ostatecznie w Paryżu i wraz z Komitetem Narodowym Polskim tą armię organizować. Prawda? No, nie mówiąc, trzeba też powiedzieć o tym, że nie wszystkim się tak jak Kalerowi udało. Niektórzy przyszli z tych samych czasów roz, w tych samych czasach rozpoczynając drogę wojskową w walce o Polskę dopiero w 20 roku i później. Tak, ale oprócz tego jeszcze jest to, co tu się dzieje w kraju Polska Organizacja Wojskowa. I, i, A no i... właśnie, właśnie. No, bo, ja tutaj, bo... Tu chciałem zatrzymać się trochę, przepraszam, tak wejdę w słowo, bo mówimy o Legionach, o armii, błękitnej armii, która także później powstaje w innym miejscu, ale wizjonerstwo Piłsudskiego to chyba także ukazane jest przez tę myśl, tę dwutorowość jakby organizacji militarnej, Legiony y, Jawne i POW tajna organizacja. Tajna to jest mam powiedziane. Ona była super konspiracyjna. W założeniu, w założeniu Piłsudskiego y, ona była tak tajna, że oni właściwie ci, którzy w tej konspiracji byli w POW, w Polskiej Organizacji Wojskowej, to oni wzajemnie o sobie nie wiedzieli. Co więcej, POW przetrwała właściwie do II wojny światowej, do 1939 roku i trzeba powiedzieć, że przez cały okres 1918-1939, przez cały okres II Rzeczypospolitej, poza granicami II Rzeczypospolitej, czyli na terytorium Związku Sowieckiego, na przykład na mężczyźnie na Witebszczyźnie, a także na Górnym Śląsku, który, na tej części Górnego Śląska, który należał do Niemiec, zakonspirowane struktury POW istniały i działały w imię polskiej racji stanu. To jest dzisiaj dla historyków obecnych dzisiaj jeszcze bardzo ważne zadanie, żeby pokazać tych ludzi, których, którzy działali w takiej konspiracji, że my Niewiele, niewiele po dzień dzisiejszy na ten temat wiemy, I, ale to była organizacja niesłychanie ważna i właśnie w tych pierwszych listopadowych dniach 1918 roku POW odegrało tą swoją wielką rolę rozbrajając no. e, Niemców, bo to oni robili głównie. Organizując e, polskie zaplecze zbrojne na ziemiach konfliktu, bo trzeba pamiętać. To też trochę wybiegam w, w czasie, ale POW w wielu miejscach organizowała kontrakcję polską w tych bitwach, o których właściwie w wojnach lokalnych, bo to trzeba tak powiedzieć, i y, o Ukrainę Polską, y, o Lwów, na Śląsku Cieszyńskim, wspomniane działania na Śląsku w Trzech Powstaniach przecież trzeba pamiętać na środku cieszyńskim chyba ja powiedziałem no też te macki POW tu rozłożone w kraju gwarantowały jedną rzecz, że tam gdzie by się pojawił ktoś kogo wysyła określona siła do działania o Polskę ma gdzie trafić bo w jakiś sposób to później owocuje przecież i marszałek Józef Piłsudski kiedy wraca z Magdeburga gdzie się zatrzymuje Uznanych sobie działaczkach, siostrach Romanowskich yy, na Moniuszki w Warszawie. Działaczkach, yy, członkiniach POW, po bo, bo tak no to Moniuszki, właśnie jest. Możemy państwu powiedzieć, na Moniuszki róg Placu Wareckiego, wówczas dzisiaj Powstańców Warszawy. Tam, gdzie dzisiaj jest gmach telewizji polskiej, a, tak, tak, tak. a gdzie jest tablica pamiątkowa. Yy. Ja myślę tak, że ponieważ no, chciałoby się jeszcze wiele w, te, w tym temacie, w tej kwestii militarnej tutaj opowiedzieć, ale może sobie to zostawmy na spotkanie w radio, a spróbujmy jeszcze znów omówić te kwestie polityczne. Ja przed sobą mam nuty. Pierwszą stronę wypracowanie na patent Ignacego Jana Paderewskiego. Skoro już padło nazwisko Józefa Piłsudskiego, skoro padło nazwisko Józefa Hallera, niech padną też i inne nazwiska. Ignacjan Jan Paderewski. To trzeba powiedzieć, było takie powiedzenie po 18 roku, które ja osobiście bardzo lubię, bo lubię postać Paderewskiego. Lubię obsłuchać jego starych nagrań. Otóż mówiono, że Paderewski wygrał Polskę na fortepianie u Wilsona, ale słowo wygrał miało podwójne znaczenie, że wygrał na fortepianie, ale wygrał także w sensie politycznym. Otóż trzeba powiedzieć, że e, jedynym państwem, które w sposób absolutnie jednoznaczny, jednym państwem, który brał udział w I wojnie światowej mocarstwem które w sposób jednoznaczny powiedziało, że musi powstać niepodległe państwo polskie z dostępem do morza to były Stany Zjednoczone i to powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych Thomas Woodrow Wilson który uważał się za przyjaciela Ignacego Paderewskiego, a Paderewski, trzeba powiedzieć, był wielkim, wielkim artystą. Gdzie byśmy powiedzieli w XXI wieku, że był gwiazdorem znanym w całej Ameryce, Kanadzie. Poza tym te koncerty dawały mu ogromne pieniądze, jak na owe czasy. Ale to się za zaporczym kordonem. Przecież nieprzypadkowo nie, nie tak. do Poznania został tak. wysłany on, tak. znany przez wszystkich Polaków. I Paderewski wykorzystując swoje znajomości w Białym Domu i w ogóle w tych elitach politycznych Ameryki wpłynął na prezydenta Wilsona, że ten kiedy ogłaszał orędzie w kongresie w Senacie Stanów Zjednoczonych o warunkach przystąpienia Ameryki do pierwszej wojny światowej wymienił tam 14 punktów, z którym przedostatni, 13 mówił wprost. Musi powstać niepodległe państwo polskie z dostępem do morza. Nie były określone granice, nie było nawet Morze Określone, jakie niektórzy mówili, że Wilson nie wiedział, jakie morze, choć chodzi, chodzi o Bałtyk czy Morze Czarne. Ale wiedział. ale to już był fakt oczywisty, że Stany Zjednoczone stawiały warunek musi powstać niepodległa Polska i to już było bardzo, bardzo dużo i to pomogło Polskie w sprawie niepodległości Polski na arenie międzynarodowej najbardziej, jeśli chodzi o działalność dyplomatyczną oczywiście w, w tej gamie wielkich nazwisk bohaterów walki o Polskę zaczęliśmy od Józefa Piłsudskiego i tu zgadzamy się należy od niego rozpocząć. Wspomnieliśmy Glacego Paderewskiego, no należy też wspomnieć też wielkość trzeciego z bohaterów, Romana Dmowskiego. No, tutaj trzeba byłoby osobny program zrobić, jeżeli chodzi o ew też ew ewolucję jego koncepcji niepodległościowych w całym y tym życiorysie y walki o Polskę. I, bo to jest osobna karta bardzo interesująca, ale niewątpliwie Wszyscy oni, jakby nie patrzeć, panie doktorze, nie popełnię błędu, jeżeli powiem, w odpowiednim czasie się w odpowiednim miejscu znaleźli, bo obecność Dmoskiego w tej walce o Polskę ma swoje ważne miejsce i, i nie ulega wątpliwości, że chociaż się z marszałkiem Józefem nie za bardzo... Yy, ja ja powiem, nazwać, ja, wszyscy nie wszyscy nie Oni wszyscy to... między sobą nie przypadali. To trzeba jeszcze wymienić Witosa no, i. Ja zacząłem i, wymieniać i Korfantego, bo przez, y, rola Wojciecha Korfantego, jeśli chodzi o Górny Śląsk, była ogromna i y, y, y, y Daszyńskiego, i Mraczewskiego rady, że to były duże indywidualności i już choćby z tego oni się nie lubili. To się zdarza w polityce i zawsze się zdarzało od najdawniejszych czasów. I wtedy w 18 roku też tak to wyglądało. Ale natomiast je, je, je, natomiast natura... chciałem zwrócić uwagę, bo tu płynie czas, a chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, że nasi zaborcy i, i, i nawet jeżeli ci politycy, o których tutaj mówimy, że oni się nie lubili, zgadzali się w jednym. Musi powstać niepodległa Polska. Natomiast ani Rosjanie, ani Niemcy, ani Francuzi, ani Anglicy wcale do tego nie byli przekonani, wręcz odwrotnie. Ja chciałem zwrócić uwagę na e, bardzo ważną datę. Oto e, jest 11 listopada 18 roku. Pada wtedy w katedrze świętego Jana, w archikatedrze św. Jana w Warszawie pierwszy raz pada określenie, że to jest pierwszy dzień wolności. Mówi to kardynał metropolita. Aleksander Kakowski I, i, i, i to jest historyczne, ale chciałem zwrócić uwagę, mija pięć dni 16 listopada 1918 roku, nie kto inny, tylko ówczesny premier rządu rosyjskiego, premier Rosji, Włodzimierz Lenin, ogłasza, że trzeba utworzyć tak zwaną armię zachodnią, która ma uderzyć właśnie na Polskę, a mija następnych kilkanaście dni i 29 listopada 1918 roku wydaje rozkaz do uderzenia na Polskę. W zasadzie wtedy zaczyna się wojna polsko-rosyjska, a z drugiej strony na południowym zachodzie i w Wielkopolsce, czyli na Górnym Śląsku w Wielkopolsce mamy do czynienia z Niemcami, którzy też nie chcą się pogodzić z utworzeniem niepodległego państwa polskiego, także Polska, rodzi się w warunkach wojny ze swoimi dwoma podstawowymi zaborcami, z Niemcami z Rosją. Tutaj jeszcze e, to jest, to oczywiście jest tu mam taki mam taki list jeszcze generał gubernatora e, Beselera. Z, 18, z 8 maja 2018 roku, który tak. tutaj on pisze, porządkuje tutaj, kto, komu ma podlegać. Między innymi wymieniony jest generał Dobrmur Muśnicki, który powinno mu się wy, wytłumaczyć, że on ze swoim korpusem powinien na Ukrainie być neutralny i podlegać rozkazom Niemców, prawda? Tutaj takie jest pismo, bo cały czas były to rozgrywki, te rozgrywki po zaborców, granie tymi różnymi nastrojami. Ale tu jeszcze wracam do, do Waszyngtonu jest taki list z Białego Domu. Mój drogi panie Dmowski, proszę pozwolić mi wyrazić wdzięczność za pana list z 8 października, którym i, te, i różne dokumenty, którymi Pan przesłał. Będzie to bardzo dobre, żeby poświęcić wielką uwagę tym dokumentom i nie wątpię, że zapatrzył Pan ten list w bardzo interesujące materiały i mapy. To jest może dowód na to, że prezydent Woodrow Wilson wiedział, o jakim morzu mówi, wiedział, o czym mówi, bo tam u niego byli polscy politycy. Bywał Paderewski, bywał Dmoski, bywał też i Józef Piłsudski. Spotykał się z nim, prawda? Może nie tyle, nie wiem, czy bywał w Stanach, ale... Z Huberem się spotykał tak. później. Ale spotykał się później W Stanach z Huverem, był tak. dwukrotnie. To zresztą Pozydent. pan doktor Józef powiedział, że, że faktycznie prezydent Stanów Zjednoczonych był tu zdeklarowanym sojusznikiem sprawy Polski. Ale ja, skoro ksiądz był łaskaw... Nie, to pan doktor był łaskaw wspomnieć o arcybiskupie, ja chciałem powiedzieć jedną rzecz, że... Kakowskim. To chciałem powiedzieć, że też swoją wielką rolę w kwestii walczenia o niepodległość i to w tym najważniejszym momencie zapisał polski kościół, który w ogóle pamiętać należy w okresie, no w okresie pierwszej w okresie wojny światowej no, był w dosyć specyficznych warunkach funkcjonującym, prawda? Przecież zdawano sobie sprawę, że Polak krwawi w armiach zaborczych, że rodzą, sobie, rodzą się polskie koncepcje niepodległościowe, w bezpośredniej walce i, i, i, i przecież duchowny patrzył na to jeszcze z punktu widzenia też i duchownego, poza politycznego, ale w stosownym momencie rola Kościoła tu jest rzeczywiście Z bardzo sami. istotna i, i, i byłoby wielkim błędem, gdyby przy okazji 11 listopada, czyli tego wielkiego narodowego święta, roli Kościoła nie wspomniał. Bo to, to i arcybskup i Feliński. To, I to, i to, i to yy, poczynając od kardynała Kakowskiego, a kończąc na zwyczajnych młodych księżach, no, ale wikariusze Ale właśnie po chciałem powiedzieć. Gdzie, gdzie Kościół zajmuje jednoznaczne stanowisko... Yy, w kwestii niepodległości. Co kto prawda... organizuje, panie doktorze, kto organizuje deputację Orawian i Spiszaków kto do Wersa? Ksiądz Ferdynand Tylko. tylko, tylko kto dzisiaj... organizuje obronę zasania Przemyśla? No to mało kto tylko, dzisiaj ja pamięta. Nie wiem, czy można... legionowy, ksiądz Pana, jeśli tak możemy... Czy można o tym tutaj mówić dzisiaj, w 11 listopada? 2008 roku, bo to jest ewidentne mieszanie się Kościoła do polityki i, i, i nie wiem, ojcze, czy. czy, czy, czy ale to tak, to tak, to tak żartem, po, żartem powiedzmy, ale tutaj dla zobrazowania tego, o czym Pan Dyrektor powiedział, pokazałem do Kopie ja, ja kopie kopię, tak? kopię tego, tego pisma z 14 listopada 1918 roku. O tym, że właśnie wspomniany Aleksander Kakowski, arcybiskup warszawski, książe Zdzisław Lubomirski i hrabia Józef Ostrowski postanawiają rozwiązać Radę Regencyjną i całą władzę przekazać naczelnikowi państwa Józefowi Piłsudskiemu. Ta decyzja już skutkowała, skutkowała formalnie no, u, u, jakby scementowaniem tej rodzącej się Polski, bo potem za tą decyzją pójdą kolejne decyzje Naczelnika Państwa, jak choćby decyzja o rozpisaniu wyborów do Sejmu Ustawodawczego, za chwilę podjęta, jak decyzja, której tutaj nawet mam kopię, o powołaniu do życia Straży Granicznej i dziesiątki Innych rzeczy. po prostu nagle e, wybucha ta erupcja, ten wulkan jakby e, tego wszystkiego, co było przez, jak to mówiliśmy, ponad 200 lat tłumione. Tak, ale chciałem zdecydować takie dwa zdania przypisywane Piłsudskiemu właśnie z listopada 18 roku i Piłsudski jako naczelnik państwa już wtedy mówi tak, Polacy chcą niepodległości, lecz pragnęliby, aby ta niepodległość kosztowała dwa grosze i dwie krople krwi. A niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale bardzo kosztownym. I przestrzegam, że ta niepodległość, mówił, nie jest dana Polakom raz na zawsze. I dalej mówił jeszcze właśnie o tym, jak wyglądała sytuacja w listopadzie 2018 roku. Jak już przybył Warszawy. Skłonny do płaczu to ja nie jestem, a jednak po rozpoczęciu życia niepodległej Polski gorzkimi łzami płakałem, że pierwsze dni wolności Polski wyglądać mogą jak potwierdzenie przez Polaków samych aktów niewoli, przemocy wrogów, potwierdzenie podziału Polski. Stoimy dziś na progu nowego życia po przezwyciężeniu własnych naszych słabości i własnych naszych wad. Nie sądźcie, że łatwiejsza robota, łatwiejsza, bo dokonywana przez rozkaz i poczucie służbowe jest trwała, gdy ta cięższa, gdy rozkaz nie sięga i służba nie wiąże, nie jest dokonana. Piłsudski obawiał się wtedy, w listopadzie 18 roku, że ta słabiutka, jeszcze niezakończona niepodległość może paść właśnie od uderzenia i wschodu ale, i ze zachodu. Ale, ale to, nie, to, to, to przecież nie trzeba było wielkości marszałka późniejszego, żeby to widzieć przecież Bogiem ma prawdą no zapytajmy siebie samych jakie siły zbrojne miał Józef Piłsudski 11 listopada 1918 roku no to są żadne siły to jest kilkanaście batalionów e, polnisze Wermach byłego to, jest, to są niespójne pododziaby, które rodzą się ad hoc, to są ci żołnierze, którzy, Polacy, którzy przychodzą z jednostek austriackich, ale to wszystko jest bezjednolitej komendy w różnych mundurach, z różnym uzbrojeniem, wywodzący się z różnych komend wojskowych, Przecież jest to bigos, jest to bigos, jak najbardziej polska potrawa tylko w tym dramacie poważnym, historycznym i to jest jeden z cudów tej kruchej bardzo przecież i tak niechcianej, o czym pan doktor tu e, powiedział, a ja to chciałem wyjątkowo podkreślić, przez wszystkich dookoła, bo e, te siedem zmagań granicznych to jest nie tylko wielcy tego świata ówczesnego, którzy decydowali mniej lub bardziej o losach polskich, ale to są i nasi sąsiedzi, którzy też oczekują tej niepodległości, a w wyniku chociażby właśnie polityki carskiej, drogi naszych przyjaciół, braci, Litwinów w znacznej części Rusiów rozchodzą się, bo to nie tylko z win polskich czy ukraińskich dla przykładu, to też wypadkowa tejże świadomej polityki w myśl hasła, dividet impera, to tak dzisiaj rzadko ktoś przypomina, ale trzeba pamiętać, że to jest w ogóle też Ebenement, o czym żeśmy nie powiedzieli, że trzy różne w charakterach państwa zaborcze różniące się Praktycznie wszystkim, ale w, do, w do określonym czasie, w określonego czasu jednoczą się w myśl tego hasła i skutecznie nas podzielili. To, jest, to, jest, to, to my dzisiaj o tym nie pamiętamy, bo o wielu rzeczach zresztą nie pamiętamy. I, i, I ten dramat podziałowy pojawia się 11 listopada i okazuje się, że jak wykorzysta się nawet tą słabość militarną, umiejętnie wyciągając... Pierwiastki pozytywne to jest sukces, bo taki przykład bardzo prosty. Przecież kiedy rodzi się wojskowość polska, no to poza legionistami, których możemy wszyscy po kolei wymieniać, no przychodzi znaczny zapas z czasem oficerów z armii zaborczych, walczących w przód przeciwko sobie. Nikt ich nie rozlicza, nikt nie mówi, bracie ty byłeś, to później się pojawi, ale to zupełnie inne opowiadanie. Nie, nie, nie rozbija się na przykład doskonale wyszkolonych wywiadowców wojskowych z armii austro-węgierskiej Polaków, o Polakach myślę. Nikt ich nie wyrzuca poza, poza nawias, chociaż wiedziano, że służyli przecież innemu zaborcy. I to uczyniło, że ten wywiad wojskowy, to co pan Grzegorz Nowik bardzo ładnie nam udowodnił, zapisał jedną z najpiękniejszych kart w 1920 roku. Ale to przecież swój początek wywodzi z tej śmiałej, bardzo odważnej decyzji marszałka. Nie rozliczamy się, nie jest ważne, kto z jakiego munduru z e, e, e, e, jaki mundur zdjął. Nałożył to najważniejsze polskiego orła, poddał się polskiej komendzie i w sposób bardzo logiczny, prowadzony, gwarantował. Oczywiście w wielkich bólach, ale rzeczywiste sukcesy. Ale w, 18, w, 18, w listopadzie 18 roku właściwie nawet jeżeli powszechnie wiadomo, że to niepodległa Polska w bólach, ale jednak ona powstanie, urodzi się, to nikt nie wie, jaki będzie jej kształt, ani w sensie terytorialno-granicznym, ani w sensie systemu politycznego, ani nawet jak ona ma się nazywać. Proszę pamiętać, Pols to jest dla nas dzisiaj nawet ważne. Piłsudski na to bardzo nalegał i to było dla niego bardzo ważne, żeby przyjąć nazwę nie republika, tylko rzecz pospolita, żeby to łacińskie określenie e... Republika, Respublika było tłumaczone Rzeczpospolita tak jak to było w dawnych wiekach Rzebiej, w momencie ta. jak Polska upadła i proszę uwagę, dzisiaj jesteśmy jedynym państwem w Europie, w Unii Europejskiej które ma swój oryginalny swoją oryginalną nazwę Rzeczpospolita, jest Republika Czeska, jest Republika Francuska, jest Republika Niemiecka jest Republika Włoska, a u nas jest Rzeczpospolita, to wywalczył Józef Piłsudski, Piłsudski chciał zwrócić uwagę, także przyjął tytuł naczelny. Nie chciał być prezydentem, tylko uważał, że skoro ostatnim szefem państwa przed upadkiem niepodległości był Tadeusz Kościuszko, który miał tytuł naczelnika, to Piłsudski chciał stworzyć taką ciągłość polityczno-historyczną i też przyjął tytuł naczelnika. Dzisiaj niektórzy e, uważają, że pierwszym prezydentem Polski to był Gabriel Narutowicz z nazwy, tak, natomiast z punktu widzenia e, funkcji. funkcji głowy państwa, to oczywiście te pierwsze cztery lata i jeden miesiąc to głową państwa był e, Józef Piłsudski, naczelnik państwa. I e, do tych dwóch nazw, do określenia Rzeczpospolita i do nazwy e, naczelnik, on przykładał ogromne znaczenie i to jest bardzo ważne dla nas dzisiaj, bo to pokazuje ciągłość niepodległości, ciągłość państwowości polskiej, a przekreślenie niewoli i zaboru. Jasne. I, y, trzeba też pamiętać o sprawie, o której y, tak przechodzimy często y, do porządku dziennego, bo y, wspominając 11 listopada mówimy wyłącznie o walce y, tej bezpośredniej, która zakończy się sukcesem, a zapominamy o tej sytuacji, która, którą 11 listopada wytwarza, bo mogłoby to święto w ogóle nie zaistnieć, gdyby nie Znalazła się siła, która zjednoczy w całość, no, dla przykładu, wyjaśnię o co mi chodzi, walka orła, tutaj pan doktor wspomniał o nazwie, o na bardzo istotna kwestia nazwy, kwestia munduru polskiego i tak możemy tutaj te pierwiastki podawać rząd y, y, y, Polski Ludowej a propos rzuca hasło reformy, y, przepraszam, rząd Moraczewskiego rzuta, rzuca hasło reformy rolnej. Gdyby rzucił hasło reformy natychmiastowej, no byłby bałagan totalny, no na szczęście pozostawił to y, y, pierwszej konstytuancie, która, która związany, ale to, tych piwasków jest sporo, każdy kto y, y, y, tylko y, zobaczył ten pierwszy dzień niepodległości chciał realizować swoje koncepcje rządzenia, no, w tej anarchii nie byłoby Rzeczypospolitej, i to naczelnikowanie państwu, o którym wspomniał Pan e, doktor, jest bardzo istotne, ponieważ Józef Piłsudski dla wszystkich, którzy go nie, może nie do końca kochali, ale był tym wentylem bezpieczeństwa, porządku, który się rodził, z zwornikiem, takim. zwornikiem, który utrzymał. Ten chaos, który trwał w listopadzie, w grudniu, niewątpliwie to nie ulega żadnej wątpliwości, a przecież zaraz y, dwa miesiące później wybuchała wojna polsko-sowiecka. No jakby ta rzecz ta okay. wyglądała, prawda? Tutaj mamy mapę, y, pierwszą mapę okręgów wyborczych do Sejmu, do Sejmu Ustawodawczego, y, czyli tu już jakaś całość pokazana jest z drobnymi E, później korektami, e, choć możemy powiedzieć, że ta całość e, wywalczona i okupiona ogromną jeszcze daliną krwi w wojnie polsko-bolszewickiej, ale e, s, może spróbujmy jeszcze tak e, opowiedzieć trochę. E, za chwilę poprosimy może o kilka telefonów naszych widzów i słuchaczy. E, z, tego, z tego co tutaj e, mówimy Józef Piłsudski jawi się jako pewien wizjoner polityczny, ale także jako autorytet, ale z drugiej strony wielu takich ludzi, którzy także lokalnie działają bo przecież tak, tacy, takie nazwiska jak Gabriel Narutowicz, jak Daszyń, Ignacy Daszyński jak cała plejada innych to nie były nazwiska, które wzięły się gdzieś tam znikąd ale to byli ludzie również zaangażowani w różnych, w różnych strukturach na rzecz niepodległości państwa z tym, że gdy przychodzi 11 listopada te oddzielne gdzieś tam lokalne rządy one uznają zwierzchność piłsudzkiego, czyli to też mówi jednak o wielkości i o wyczuciu poświęcenia dla ogólnej sprawy, jak je towarzyszyło wielu. Wielka, wielki kontrast z tym, co powiedzieliśmy na początku. Rozlewa się marazm, niechęć, nikt nie myśli o niepodległości. Przychodzi 11 listopada, jednak jest to jakaś taka data graniczna. Bo ja myślę, że tak. Rzeczywiście yy, yy, yy, yy. to nie było żadnej pomyłki w przedstawieniu tej szarej rzeczywistości Polski pod rozbiorami, ale te pięć lat konfliktu zbrojnego odrodził niewątpliwie dzięki tej młodzieży, która niepokornej tym, tym, tym łokosom, czy jak ktoś tam ich nazwał, Tym wyrostkom. O, bardzo dziękuję za przypomnienie. Tym wyrostkom stało się to, co się stało, bo mimo wszystko przecież Bogiem a prawdą, czuli się Polakami, nawet jeżeli rodzice ich potrafili się zruszczyć, bo i takie były sytuacje, czy z zniemczyć, to tak jak Dąbrowski drzewiej wracali do polskości i tę polskość, tak jak zresztą przedstawiciele rodów rodzin i rodów obcych plemion, które trafiły do kongresówki w szczególności, to oddały się sprawie Polskie, bo ja tu z wielkim zawsze podziwem patrzę na niektóre przykłady rodzin niemieckich, które zasilały przemysł łódzki czy też były głowami kościołów, kościołów ewangelickich w Polsce okazywały się nagle patriotami Polski i to w 18 roku, a i w II wojnie światowej bo to ta sama kontynuacja, tak jak po EW. K kiedy ktoś był raz połowiakiem, to zostawał nim do końca życia, ktoś ładnie e, powiedział. Więc mm, to było możliwe. Z tego marazmu można było e, e, e, przekuć się w chęć, chęć powrotu do niepodległości urzeczywistnionych granicami, które trzeba było słusznie powiedzieliśmy wywalczać. Nie tylko na froncie tej największej wojny, bo przecież to jest i wojna, E, e, trzy Powstania Śląskie. To jest wielkopolska, piękna Lwów, karta. Lwów. To jest przede, przede, najpierw Lów. To, to jest no, przegrana wojna o Śląsk Cieszyński. Bardzo krwawa zresztą. To wojna z Litwinami, która my takiej nigdy nie, w podręcznikach nie pokazujemy, ale ona trwa dopóty, dopóty nie, nie zakończyła się wojna polsko-bolszewicka tak naprawdę. Czyli do jesieni XX roku. To trzeba pamiętać. E, e, to te, te granice przecież wywalczali ci, którzy drzewie i służyli... I te granice wcale nie były oczywiste. Nie były oczywiste. Oczywiście, że nie. To przecież jest, było trudno zrozumieć wielu Polakom to, że Polska, która padała w wielkich przestrzeniach, przecież to były ogromne granice przed pierwszym rozbiorem. To jest jeden z największych przecież imperiów w Europie. I że nagle my mamy wrócić do jakiegoś kadłuba, prawda, księstwa warszawskiego. W najlepszym wypadku, prawda? bo i do tego niektóre koncepcje władztw zaborczych dążyły. No, był to może i błąd niekiedy, bo nie było realnej możliwości powrotu do tych wielkich granic. No trudno było, zresztą dzisiaj jest łatwo nam oceniać negatywną stronę tych koncepcji, ale też trudno byłoby nie zrozumieć ówczesnych, którzy chcieli do tej wielkiej Polski w myśl hasła wolność, całość, niepodległość powrócić, a nie chcieli się pogodzić tylko wyłącznie z hasłem wolność, równość, niepodległość, no tak. prawda, co zresztą na sztandarach powstania styczniowego widać dowodnie. To jeszcze na jedną rzecz warto zwrócić uwagę, bo to było... Entuzjazm ogarnął Polaków właśnie w tych, tych, tych listopadowych dniach 10, 11, 12 i następne. Ale trzeba powiedzieć tak, że sytuacja e, ekonomiczna, a nawet powiedziałbym więcej, egzystencjalna wręcz w większości e, tego podzielonego narodu, tego podzielonego społeczeństwa była bardzo trudna. Proszę pamiętać, że Niemcy, Rosjanie i Austriacy nie dokonali rozbiorów tak po prostu, żeby zabrać niepodległość Polsce, tylko Polska była bezlitośnie eksploatowana właśnie przez ten cały okres zaborów, przez co najmniej 123 jeśli nie przez 150 a przepraszam, lat. A przez pierwszą wojnę światową? A dokończyło dzieło zniszczenia pierwszej Wojny Światowej, kiedy ten walec frontu przesuwał się raz z jednej strony, raz z drugiej strony, 14 roku do 18, kiedy te miliony żołnierzy tratowały polską ziemię, obcych armii, to wszystko spowodowało katastrofalny stan ekonomiczny Polski wtedy. I to trzeba było wszystko odbudowywać. Proszę Państwa, jak się spojrzy na, na dzisiejszą mapę Rzeczpospolitej, zwłaszcza mapę komunikacyjną albo mapę samochodową, gołym okiem widać rozbiory Polski sprzed 1918 roku. Sieć dróg i sieć e, linii kolejowych jest w zasadzie e, bardzo zbliżona do jak było w 18 roku. Nawet jeżeli ich jest więcej niż wtedy, ale utrzyma widać te granice. Proszę Państwa, jak, jak proszę zobaczyć, jak ciężko jest dojechać z niektórych miejscowości, e, a chociażby z Warszawy e, do, do, do, do Bydgoszczy albo do do Gdańska, dzisiaj łatwiej, ale były czasy, jest tak, kiedy było trudno. Bardzo tak? trudniej, oczywiście, że tak. Ale Jeżeli już tak mówimy, to, to mentalnie też się różnią do dzisiaj mieszkańcy czy zaborów, ale to zupełnie jest inne I... opowiadanie. To jest rzeczywiście istotna sprawa. To też trzeba pamiętać. Tak. Zatem, ale, ale dzisiaj obchodzimy rocznicę rozpoczęcia tego długiego... Narodowego Zami... Święta Niepodległości. Tak, tak i rozpoczęcia jest. tego długiego procesu, żeby te Wszystkie części złożyć, składać w całość i one się, miejmy nadzieję, coraz to mocniej, skuteczniej wzrastają. Drodzy Państwo, w naszym studiu jest pan Sławomir Frontczak, dyrektor. Muzeum Katyńskiego na Sadybie, Muzeum, które jest Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie i pan profesor Józef Szaniawski. Rozmawiamy o, na kanwie dzisiejszej rocznicy o tym, jak odzyskiwaliśmy niepodległość. Zapraszamy Państwa jeszcze do kontaktu z nami. Telefony tutaj do naszego studia. 56-657-0011 dla Polski Północnej, 56-657-0012 dla Polski Południowej. I dla zagranicy podobne numery telefonu z końcówką 13 i 14, kierunkowy 0048, z oceanu 01148. Gdy my tutaj mówimy o tych, o tych zniszczeniach, jakie spowodowała eksploatacja zaborów i dopełniła tego druga, pierwsza wojna światowa, to powiedzmy, że to już wtedy... W I wojnie światowej, no, szczególnie Niemcy dopuszczali się takich bestialskich bombardowań na Kalisza. miasta, na ludność cywilną, na miasta, które nie były w ogóle jakimśkolwiek celem strategicznym, chociażby to słynne, chociaż zapomniane dzisiaj zniszczenie Kalisza przez Niemców pod wodzą Krojskera, no, prawda? To było Rosjan w ogóle. To było zbombardowanie ewidentnie cywilnego miasta. To było wyprzedzenie tego, co potem Niemcy robili w II wojnie światowej. Ale trzeba powiedzieć, że Rosjanie zachowywali się wcale nie lepiej, a rabowali jednakowo wszyscy takim e, o kościele mówiliśmy. E, właściwie dzwonnice, jak Polska długa i szeroka zostały pozbawione dzwonów, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, w tych dużych tam, w Warszawie, w Lublinie, trochę tych dzwonów się tam stało, ale i Niemcy, i Rosjanie rabowali dzwony kościelne i wszystko, co było metalowe, bo im było potrzebne oczywiście do przetapiania na, na, na, na, na pociski, na broń. Jasne. Proszę Ojca, ja w ogóle powiem szczerze, y, y, y, y, boleję nad tym, że y, y, y, pierwsza wojna światowa, y, jej dramatyzm nie tylko jeżeli chodzi o kwestie wojskowe, ale przede wszystkim jeżeli chodzi o los obywatela tych ziem jest tak mało popularyzowane, dlatego że my nie pamiętamy, iż poza rabunkiem bo to trzeba powiedzieć wprost <coughs> wojna, każda wojna nosi dziesiątki zagrożeń wynikających z samych działań, z których ginęła. W sposób bezsensowny zupełnie ludność cywilna, polska ludność. To jest wyciąganie ze spiżarenek ostatniego kęsa żołnierz głodny, szczególnie armii rosyjskiej. To, to rabował stuprocentowo wszystkie ino o rabunku na skalę przemysłową. To wycinanie lasu, przecież to jest dewastacja zupełnie niesamowita, wybijanie zwierząt, przecież to wszystko czyni, iż ta polska biedna, która od razu 11 listopada, to aż dziw, że przez te krótkie 21 lat swojego niepodległego bytu nie była trawiona nieszczęściami większymi ekonomicznymi, niż to stało się później. Może odbierzmy telefon, słuchamy. Telewizja Trwam i Radio Maria Halo. Niech będzie pochwalony, Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Witam Ojca, witam Panów. Witamy. Chciałabym poruszyć sprawę właśnie patriotyzmu. Skąd prosimy... on się brał? Bierze w ogóle. Halo? Tak, prosimy bardzo, prosimy bardzo. Jeśli chodzi właśnie o patriotyzm, który ja przeżyłam, to był patriotyzm po prostu nie tylko przekazywany przez szkołę, bo ja bardzo jestem już stara, powiedziałabym tak, no znaczy leciwa. Ale na przykład mój nauczyciel w szkole podstawowej był nauczycielem historii i jednocześnie ze zesłańcem na Sybir. On nam na lekcjach nie przekazywał tylko książki, ale przekazywał nam swoje doświadczenia od sądu, od przejścia przez gehennę wywo wywożenia na Sybir. To wszystko myśmy mieli od niego, z otwartymi ustami słuchaliśmy właśnie takich rzeczy i myśmy w to wierzyli. Natomiast i poza tym dziadka, dziadka miałam, który był wywieziony do, do Rosji jako żołnierz, tam był w gwardii carskiej, opowiadał jak ludzie tam żyli, jak pracowali, jak traktowali, czekali, znaczy Polacy, którzy tam byli także, byli i Polacy, i marzyli o tym, jak będzie wolność jeden drugiemu przekazywał właśnie to, co powinno się młodzieży przekazać. Myśmy mieli podane wszystko na tacy. I ja tak sobie myślę, dlaczego tak nie mogło być po drugiej wojnie światowej? Czy nasi jakowcy, moi koledzy z AK, czy oni nie mogli potem zostać nauczycielami i przekazywać właśnie swoje doświadczenia i ten patriotyzm tworzyć? Skąd ten patriotyzm się może, mógł wziąć, jeżeli dzieci nieuczone były w szkole w ogóle, w ogóle nieuczone było. z syn przychodził i mówił takie rzeczy, o, z domu wynosił co innego. I mówił mi, mama mówiłaś co innego, a ja tam słyszę, więc ja mu doświadczenia pokazywałam, jak to było. Przedstawiałam mu, w jaki sposób myśmy bronili kraju, w jaki sposób myśmy na przykład... Yy, to nic się tak mówi, że akowcy to mordowali wszystkich i nie, nieprawda. Myśmy oczywiście odpierali ataki, ale główną naszą y, zadaniem, tak jak tam gdzie ja byłam, to było niedopuszczenie y, armii niemieckiej na wschód, żeby nie doszła broń tam. Oczywiście później robili takie atrapy z ludzi, z obozów. I wtedy już nie wolno było takiego pociągu wysadzić w powietrze. Ale myśmy w ten sposób ratowali ojczyznę. W ogóle w różny sposób narażano się. Wiadomo, jak akowcy żyli. Teraz niejednokrotnie się mówi, że powstanie było niepotrzebne. I to nieprawda. Gdyby, on, gdyby ludzie wszyscy wiedzieli, to znaczy na pewno panowie w historii wiedzą o tym, że Hitler tak czy tak zniszczyłby Warszawę, a właśnie powstańcy zatrzymali trochę tej, tej, tej, tej Warszawy, choć trochę uratowali. No tak, tak to jest, widzi Pani, ale dziękujemy za to, że Pani również i w swoim domu tę historię opowiadała. Dziękuję serdecznie. Może tak odnosząc się do tych czasów, o których Pani mówiła już po drugiej wojnie światowej, to Akowcy pewnie nie wszyscy mieli szansę zostać nauczycielami, bo albo byli wywiezieni na Syberię, albo byli w więzieniach, albo byli po prostu mordowani. Ale, ale no, ten telefon dowodzi tego tylko, że o tych rzeczach trzeba mówić. Trzeba mówić ciągle, powtarzać, opowiadać. E, tak jest, oczywiście. E, pani tu była łaskawa e, zadać pytanie, dlaczego po Drugiej wojnie m, nie można było podobnie budować e, patriotyzmu. Ja powiem inaczej. Podobnie budować niepodległej. Bo gdybyśmy zapożyczyli ten Giełżyńskiego tytuł Budowanie niepodległej i potraktowali niepodległą jako pewien gmach, to żeby go zbudować musiał być polski budowniczy. No niemożliwe było budowanie gmachu niepodległej po II wojnie światowej, bo budowniczy nie był Polski. No. Po prostu nie był Polski. I tyle. I ten gmach i ten gmach na szczęście runął, ale zanim runął, no to zapłacili wielką Daninę krwi. No, wszyscy, którzy chcieli być małymi budowniczymi, budowniczymi polskimi, pani mówi o Kowcach, ale przecież to są ofiary głównego zarządu informacji wojska polskiego. 17 tysięcy ludzi przeszło przez łapy oprawców, to, to jest odpowiedzialność zbiorowa tylko za to, że się było żoną bądź dzieckiem oficera przedwojennej armii, czy też z mojego podwórka. Y, y, będąc y, żoną bądź dzieckiem, ofiary Katynia. Ostatnia ofiara Katynia, co zawsze przypominam, czyli jeden z budowniczych tej niepodległej, który chciał być tym, po tym, ksiądz Niedzielak, kiedy ginie? Ginie w styczniu 1989 roku i to jest odpowiedź. Żeby budować gmach niepodległej trzeba polskiego budowniczego. Znaczy ginie. Zostaje zamordowany. No, tak, jest tak. No, ginie, tym... Nazywam to delikatnie, ponieważ A, y słowo mord y y jest rzeczywiście chyba najlepszym określeniem, ale go nie lubię osobiście. No cóż, w tym kontekście zakończmy nasz, pierwszą część naszego spotkania słowami marszałka Józefa Piłsudskiego, które, które chyba przy tych okazji trzeba zawsze przypominać. Zwy, zwyciężyć i osiąść na laurach, nie, dokładnie to było <śmiech> to właśnie. tu pan doktor Szaniacki będzie poprawiał. Tutaj... Bo... Chciałem, autograf. chciałem autograf, to mogę Państwu dostać yy, <śmiech> pojutrze w czwartek, 13 listopada o 13 w głównej... Księgarni naukowej imienia Bolesława Prusa na krakowskim przedmieściu. vis, -vis, w Uniwersytetu, w Warszawie. vis, -vis tak? Uniwersytetu. Natomiast tu chciałem Państwu pokazać w tej o. mojej książce, właśnie wydanej z okazji 11 listopada, jest autograf Piłsudskiego To jest jego najbardziej ponadczasowa myśl polityczna. Piłsudski lubił sobie układać takie sentencje, złote myśli i to uważam za najbardziej ponadczasową i najważniejsze macie Państwo tutaj nawet z autografem jego. Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo. Zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska. Chciałem powiedzieć, że to jest bardzo ponadczasowe, bo od kiedy Piłsudski to sformułował, minęło już właśnie około 90 lat i jest okay. już kolejne młode pokolenie Polaków, pokolenie przełomu 2000-leci, jest 2008 rok, a to określenie być zwyciężonym, i nie ulec to zwycięstwo, ma zastosowanie nie tylko polityczne, nie tylko militarne, ale także w naszym życiu e, osobistym, w naszych zmaganiach, które każdy z nas ma każdego dnia, każdego tygodnia, każdego roku. I to jest najbardziej ponadczasowe i bardzo ważne. E, Przesłanie piłsudzkiego na XXI wiek. Tam... Ja, jeżeli można, tylko jedno słóweczko, bo teraz sobie przypomniałem, bo to jest ważna sprawa, bo, y, y, kiedy się tak patrzy z góry, to ocen marszałka było... Tyle, że nie, nie Było, da, jest, jest ale, ale najlepszym sprawdzianem dla jego wielkości są zachowane dzisiaj w Archiwum Muzeum Wojska adresy przesyłane marszałkowi zachęcam pana doktora do penetracji intelektualnej, pan pewnie pan je powie, zna. Niech pan powie I to jest, co, to, co to, są adresy? to są To były listy pisane z różnych względów. Do marszałka Piłsudskiego, od na przykład gospodyni domowa pisała do marszałka, ponieważ miała potrzebę serca podzielenia się uwagą, że coś tam jej w życiu się udało. Pisali tak jak się pisze do bliskiego przyjaciela, ze sprawami osobistymi różnej natury. Na Boga Świętego, no nie pisałby nikt osobistych spraw, gdyby nie czuł ojcości, ojcowości, przepraszam, tego człowieka, tak jak nie byłoby takiego masowego łopatkowania, jak ja to nazywam, bo mój dziadek tak mówił, poszedłem łopatkować na kopiec Marżałka z dalekich bieniakoń, jechał tam, żeby, żeby też zauczestniczyć w sypaniu kopca. Przecież nikt tych ludzi nie wysyłał siłom. Jechali sami, ponieważ doskonale pamiętali zasługi marszałka, też i widząc jego słabości, zasługi, ale kto ich nie były ma. Były zasługi to... wielkie i małe. Tutaj pani mówiła o patriotyzmie. To, Jak wiadomo, Piłsudski bardzo był z Wilna i jak wiadomo, jego ulubioną potrawą były kołduny. Czyli e, no, no, no, sprawdzę łzka, pana, puszka nadziewane na wielkości 50 groszy. Tak, mięsem <głos> bardzo, bardzo, pikantnym, z cząstkiem z cebulą, ale Piłsudski uwielbiał kołduny nie w Rosole na przykład i nie w żurku, tylko właśnie w barcu, żeby bo mój, to mu przypomina biało-czerwone e, barwy Polski i nawet w tym był element patriotyzmu przywiązywał, uważam, że to jest niewolno dzielić różnych spraw, że patriotyzm jest jeden, że jest integralny i dotyczy to także kuchni polskiej, nawet w tych sprawach. Ale, ale już o rzeczach zupełnie istotnych mówiąc, to proszę pokazać mi osobę wojskową, bo to, że mówi się, że był samoukiem wojskowym, dla mnie to jest zupełnie nieistotne. Był wysokiej klasy wojskowym. W momencie szczytowym wojny polsko-bolszewickiej, kiedy losy nie są do końca znane, ogłasza dekret o powołaniu do życia Muzeum Wojska Polskiego Przecież dlatego, żeby to, co zostało, te resztki drobne ze świetności tego rycerskiego ducha, zachować dla potomnych. To przecież on powołuje Ministerstwo Kultury pierwsze w Europie, podajże jeżeli dobrze pamiętam, w czasie, kiedy ta wojna się toczy, kiedy doskonale zdają sobie wszyscy sprawę z tego, że tak niewiele pozostało. Oto jest właśnie wielkość człowieka. A zatem tego zwycięstwa, nie ulegania, nie osiadania na laurach wszystkim dzisiaj życzymy. Dziękuję za tę pierwszą część naszego spotkania. Dziękuję panu dyrektorowi Sławomirowi Frączakowi i panu profesorowi Zapobnik Zapraszamy do Radia Maryja po godzinie 21.40.